XFY Audioblog Nowych Technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Internet jest miejscem, z którego nie tylko łatwo ściąga się muzykę. Dla wielu osób jest też doskonałym sposobem na upowszechnienie własnej twórczości. Co o tym sądzi zawodowy muzyk? Piotr, Hancewicz, wszyscy mówią na mnie dziki. Mój zespół, czyli MECH ma swoją stronę internetową, ale dostaliśmy przez... Któregoś z fanów umieszczeni na MySpace I zaglądam tam czasem No różnie, tam ludzie, którzy Coś sobą reprezentują, nie ja a ludzie, którzy Zaczęli grać dwa tygodnie temu I już jakby się publikują To powinno na YouTubie być wtedy umieszczane A nie na My, MySpace'ie Natomiast też fajne, że ludzie mogą no, Tylko w zależności od tego jeszcze, jak do tego podejdą Jeżeli wyciągną wnioski z tego, co robią źle To się będą rozwijali A jeżeli stwierdzam, że jest okej, okay, no to wtedy na YouTube raczej czy komputer, karta dźwiękowa i odrobina talentu wystarczą do tego, aby tworzyć przeboje? Cokolwiek, naprawdę, jeżeli się nie ma pieniędzy na jakieś karty profesjonalne, to tam blaster jakiś wystarczy, dlatego, że i tak na tym poziomie sprzętu nie, nie stworzysz super nagrania, w związku z tym wyszukiwanie nagle karty, która będzie kosztowała 800 zł, nie poprawi Ci to jakiś koszmarny sposób jakości nagrania, bo żeby poprawić tam jakość nagrania, to już trzeba iść w dziesiątki tysięcy złotych. Wiadomo, jeżeli stać się na przykład na wyższą kartę, lepiej kupić wyższą, bo ma więcej możliwości, ale zwykła podstawowa karta która ma jakiekolwiek analogowe wejście i potrafi jakby wprowadzić muzykę bez jakichś zniekształceń, to naprawdę w zupełności wystarczająca już jaki program sobie do obróbki dźwięku dobierzesz, to już jest jakby twoja sprawa. Oraz głośniki. Ja akurat mam w domu również zestaw Creative'a oparty na takiej karcie M18. 22. Używam tej karty, bo ma dobre przetworniki i bardzo dobrze się sprawdza. A jeżeli chodzi o słuch, to z domu pracuję na Creative Travel Sandzie. Zresztą widzisz, drugi Creative Travel Sand stoi tutaj w studio. Do studia trafiły głośniki, które zabieramy z sobą pod namiot i słuchamy muzyki z odtwarzacza. Ale wiesz co, jak zabierasz do lasu pod namiot jakieś urządzenia odtwarzające i te głośniki, to też chciałbyś usłyszeć jakby pełne pasmo, które jest możliwe dla tych głośników, prawda? Więc jeżeli nie użyjesz na jakimś etapie miksu tego typu głośników, to na przykład bas ci się w nich nie odezwie, bo żeby ukręcić gitarę basową, tak żebyś odezwała w tym głośniku, naprawdę się trzeba mocno namęczyć. W związku z tym stoją tu bardzo duże głośniki, średnie głośniki i głośniki, których ciężko jest nawet dojrzeć tutaj, czyli Travel Sandy. I one jakby zawsze, jak już miks jest gotowy u mnie w studio, to przełączam się na Travel Sandy. I zawsze jednak miks sprawdzam na tych głośnikach i już paru znajomych realizatorów również te głośniczki ma wiesz. To daje też taką możliwość, że bierzesz sobie to pod pachę idziesz do innego studia, jak się nauczysz tego głośnika, bo każdego głośnika tak naprawdę trzeba się nauczyć idziesz do innego studia, chcesz zobaczyć mniej więcej, jakie to ma odniesienie do tego, co znasz. i Włączasz sobie ten głośnik i po prostu wie mniej więcej, co się dzieje na tym mixie. Był to XY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.